420 pierwszy polski podcast z Czeskiej Republiki Ponohoponé prozatím. Můj čas. Může říct, já už neplatím. Rád bych rád Mám Mámem zbytek cíl. A co sú mi? se mi zdálo před půl hodinou. Żydeli chvátej SOS Ať se mi zítra, czym jsem dnes Zbav mě, mé, mé, co nejdřív Żydeli chvátej, píšu zkaz Dej mi co ztrácím, dej mi čas Brać mi víru mou Lásku mou, a te nejví Zas własního spánku Můžeš krát, I czasu svého, dej mi část Bož czasem ja toużim Tentokrát neprohrám To są chwilki takowe. Mój czas na sełocie wciśnięty czasowe. Moje wejście w cieniu olbrzyma nie zapowiadało się tragicznie. Od pewnego dnia spotkałem się na piwie z Rudlow Swobodą, który pomagał Szwedzowi w wykonywaniu metrowej wysokości modelu monumentalnego pomnika. Prezydent Gottwald zarządził, aby wynająć szofera, który byłby łącznikiem między rzeźbiarzem, kierownikiem budowy a kamieniołomami. Wybór padł na mnie. Nie udzielałem się w żadnych organizacjach komunistycznych. Miałem prawo jazdy, nie byłem karany, no i przede wszystkim znałem się na kaminiarstwie. Fachu, który okazał się być dla mnie na wagę złota. Znalazłem się więc na państwowej posadzie, w samym centrum wydarzeń. W barze z lapiwa Rudla Swoboda spojrzał na mnie i powiedział... Ty wolę. Myślałem, że się posram ze strachu. Wczoraj przyjechało dwóch tajniaków do atelier i zażądali, żeby mistrz Szwedz ubrał się i pojechał z nimi. Patrzyłem przez okno, jak wsiadał do czarnego samochodu i pierwsza myśl, jaka mnie naszła, to to, że coś spieprzyliśmy. Przy modelu. W mieście mówi się, że dwaj żołnierze stojący za Stalinem wyglądają tak, jakby go aresztowali. Nie mogłem tego inaczej zrobić. Przecież pracowałem według szkicu. Ale w razie czego to ja także dostanę po dupie. Podniosłem piwo i stuknęliśmy się kuflami. Dobrze wiedziałem, że wygląda to na niezły żart. Ale z pewnymi rzeczami, takie żarciki, na tak delikatny temat, można było za to słono zapłacić Swoboda kontynuował. Poleciałem od razu na akademię. Może tam coś wiedzieli. Jak spotkałem profesora laudę, to ten nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Że Szwed zajął pierwsze miejsce w konkursie. I dlatego po niego przyjechali. Rudla znowu się napił. Ty, wolę w pracowni musi być ogromna dziura w podłodze. Po tym, jak kamień spadnie z serca. Do głowy mi... Nie przychodziło, że to my mogliśmy wygrać. Myślałem tylko o tym, że się wpakowałem w tarapaty. Spojrzałem na kolegę i powiedziałem. Słyszałem, że komisja wybrała ten projekt ze względu na monumentalność. Ale były też projekty, które co najmniej zdziwiły komisję. Jedna rzeźba przedstawiała Stalina z rozpostartymi rękami. A profesor Franger z komisji powiedział, że ma no tak Chrystus. Rudla uśmiechnął się i spojrzał dookoła, czy ktoś nas nie słucha. Wiesz co, Roberty? Jak było, tak było. Ja, to chyba z radości dzisiaj się schalam jak świnia. Zamówił następne piwa. Tymczasem w gabinetach rządowych dyskutowano z jakiego materiału wybudować pomnik. Brąz czy kamień? Po długiej dyskusji zdecydowano się na kamień. Ale jaki? Obecni rzeźbiarze, głównie Weliński i Lauda, byli zdania, że najlepszym do tego będzie Trawertyn, czyli tuf wapienny ze Słowacji. O proponowanym granicie Weliński wypowiedział się, że osobiście nadaje się na słupki kilometrowe, a nie na pomnik. Marmur i piaskowiec zbyt ulegają erozji. Zdanie były podzielone. Antonin Zapotocki, premier, wielokrotnie dał się poznać jako spec od kamieniarstwa. Z wykształcenia był kamiennym rzeźbiarzem. 40 lat temu pracował nad rekonstrukcją katedry świętego Wita na Chodczonach. Na podstawie badań zacytowano więc, że pomnik powstanie z Ibereckiego granitu. Zakładano, że trzeba będzie wydobyć ponad 7000 metrów sześciennych tego kamienia. W umach, w Rochlicach i ruprechticach były bogate złoża tego surowca. Miał on delikatnie różowy kolor. Zorientowano się także, że termin skończenia prac do końca 52 roku jest nieosiągalny. Ustanowiono nowy. 1754 rok. Kopecki powiedział. Cóż, znaczą dwa lata w porównaniu z wiecznością. W Egipcie piramidy stoimy już 5000 lat są z piaskowca. Pomnik towarzysza Stalina będzie z granitu. Będzie stał na wieki. Obecni architekci spojrzeli tylko na siebie. Zgodnie pomyśleli, że nie ma na świecie większego bydlaka, niż ten minister informacji o oświaty. Politycy nie zareagowali zupełnie. Dla nich wypowiadanie podobnych bzdur było chlebem powszednim. Ustanowiono, że biurem budowy będzie zajmował się inżynier-architekt Kolator. Wydobycie kamienia miało się zakończyć do połowy 51 roku. Problemem były też drogi. Na trasie z Liberca do Pragi mosty były za słabe, a powinny utrzymać pojazdy wiozące granit. Jeden taki pojazd to 60 ton wraz z ładunkiem. Problemy gigantomanii zaczęły się ukazywać jak grzyby po deszczu. Nadszedł w 21 grudnia 1949 roku. Dzień 70. urodzin Stalina. Prezydent Klement Gottwald siedział w swoim gabinecie i rozmyślał. Myślał o tym, jak ten dzień obchodzą w Moskwie, w całym Związku Sowieckim. Myślał, jak uczcić ten dzień. W zeszłym tygodniu wiele ulic, fabryk, rynków zmieniło nazwę na ulicę Stalina, fabrykę imienia Towarzysza Stalina, czy też Plan Stalina. Kopecki wpadł na dość osobliwy pomysł, Gerlach w Tatrach Wysokich nazywa się od dziś szczytem Stalina. Gottwald spojrzał na sufit. Bał się Stalina i wiedział, że jest to strach uzasadniony. Znał go. Dość długo i dość dobrze. Wiedział o jego okrucieństwie, podejrzliwości i nieobliczalności. Otworzył szufladę i wyciągnął z niej butelczynę której kiedyś była śliwowica Teraz miał tam wódkę Upił porządny łyk Jak każdy alkoholik Aby się napić myślał O różnych wymówkach Strach był jednym z nich Będąc notorycznym alkoholikiem Nie potrzebował wcale dużo Żeby się upić Płyn rozlał się po jego języku Wódka była dla niego Magicznym napojem Odganiała smutki i nie zostawiała tak ohydnego zapachu w ustach jak śliwowica. Włożył butelczynę do kieszeni i wsiadł do samochodu. Na letnie miało się odbyć otwarcie budowy. Ustawiono tam kamienne tablice z nazwami czeskich miast. Na mógłbym tam szukać kamienia z nazwą mojego rodzinnego Zlina. Teraz na część prezydenta Piusa Zlin został nazwany Gotwaldow. Gotwald poklepał złotym młoteczkiem kamień węgielny z granit. Ze Stalinem za pokój, za socjalizm, za szczęście. Choć pijany Udało mu się swoje przemówienie bez wpadek doprowadzić do końca. Prawdę mówiąc, była jedna wpadka. Kamień węgielny i tablice zostały umieszczone w innym miejscu, niż pomnik miał stanąć. W owych czasach o pomyłkach ludzi władających Czechosłowacją nie mówiło się wcale. I po cichu w nocy przeniesiono wszystko kilkaset metrów dalej, we właściwe miejsce. Niesławna historia, niesławnego pomnika, niesławnie kroczyła do przodu. Na początku listopada 50 roku Gotowa już była czwarta wersja glinianej makiety pomnik. Szwec został przeniesiony ze swojej atelier do tzw. kawkarny, która była dużo większa. Mógł więc tam powstać model o wysokości 3 metrów. Ale nie była to łatwa praca. Niemal codziennie ktoś ważny przychodził i rzucał nowe propozycje Szwecowi. Otakar Szwedz był wściekły, że laicy patrzą mu na ręce. Zadzwonił pewnego dnia do Iżego Sztursy i zaproponował mu wyjazd do kamieniołomów. Wyjechaliśmy wcześnie rano i o dziewiątej byliśmy już w karlowych warach. Architekt oraz rzeźbiarz pozałatwiali kilka swoich spraw, a po zjedzeniu obiadu wyjechaliśmy w kierunku Yachimowa. Zaczynało się zmieszkać, kiedy jechaliśmy polną drogą, a na naszej trasie pojawiła się stojąca ciężarówka. Blokowała nam przejazd. Z lasu wyskoczył podoficer oficer ze ściągniętymi do kolan spodniami. No, tego to musiało nieźle przycisnąć, zaśmiał się Szwedzy. Podoficer machał gorączkowo prawą ręką, lewą starając się podciągnąć zwisające spodnie. Ciężarówka okazała się być tak zwanym jachimowskim autobusem. Środkiem transportu więźniów z kopalni Uranu. Siedzieli oni na pace, związani jak bydło linami. Szwedz wyszedł z samochodu rozprostować kości. Wśród więźniów dostrzegł Wojtiszka. Chudego, mierzącego prawie dwa metry słuchacza filozofii z Praki. Czasem zachodził właśnie do nich i długo rozmawiali. Boże, wojciszka zamknęli, pomyślał Szwec. Nawet rodzina myślała, że udało mu się uciec do Niemiec. Szwec zszokowany patrzył i delikatnie kiwnął głową na znak, że poznał chłopaka. Wsiadać na aut, jechać dalej. Dar się w niebogłosy strażnik, mając już spodnie na właściwym miejscu. Szwedz wściekły zwrócił się do niego i krzyknął. Co tak wrzeszczysz, głupku jeden? Zamknij tą durną gębę, albo po niej dostaniesz. Podoficery jakby zamurowało. Popatrzył na samochód. Rejestracja praska. Kierowca za kółkiem. Panie Boże. Kontrola. Szwedz wsiadł do samochodu i kazał mi kontynuować podróż. Skurwiali komuniści. Złapali go. Taki młody i sympatyczny chłopak. W kryminałach siedzi tylu młodych i niewinnych ludzi. Kurwy jebane. Nawet bliscy nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, o co mu chodzi. Na podstawie naszej podróży po kamieniołomach doszliśmy do wniosku, że do połowy 51 roku prace przygotowawcze miałyby się zakończyć. Najwięcej kamienia miało pochodzić z okolic Liberca. Inne kamieniołomy dodawać miały kamień na schody oraz na cokół. Ale w całej Czechosłowacji zaczęły się nagonki. Paranoja stalinowska dotarła także tutaj. Wymyślane, że zarzuty pod adresem niewinnych osób były na porządku dziennym. W listopadzie 1949 roku zamknięto 380 osób z tzw. Rady Gospodarczej. Z tej grupy skonstruowano tzw. dyrektorium. W czerwcu 1950 roku proces dyrektorium się skończył i doktor Miladę Chorakową, Jana Buchala, Olgicha Petzla, Kalandrę skazano na śmierć. Pozostali zostali skazani na długie lata więzienia. Prezydent Gottwald nie skorzystał z prawa łaski. Moskwa na to nie pozwoliła. Wyroki wykonano 27 czerwca 50 roku. Rozpoczęto nowe nagonki. Natychmiast rozpoczęto 35 innych procesów z 639 oskarżonymi, co skończyło się strasznym bilansem wyroku. Ogłoszono 10 kar śmierci, 48 razy dożywotnie więzienie oraz kary więzienia, ciężkich robót w sumie jakby... Podliczyć wszystkie te wyroki wyszło 7830 lat wieś. nikt nie był pewien jutro w lutym 50 roku po zwycięstwie na mistrzostwach Europy łyżwiarka figurowa Alena Wryżaniowa z Londynu już nie powróciła podobnie postąpił finalista Wimbledonu Jarosław Drobny z tego powodu z obaw przed następnym blamarzem do Londynu nie mogli odlecieć czechosłowaccy hokeiści. A jako, że trenowali wraz z służwiarką na jednym lodowisku, ich los został przypieczętowany. Zostali zamknięci. 8 września 1950 roku rozpoczęto niepubliczny proces. Wśród 12 oskarżonych hokeistów, ośmiu z nich było mistrzami świata. Nikt z oskarżonych nie dostał pozwu oskarżenia do rąk. Największą winą ich miało być to, że prawdopodobnie z Londynu już wrócić nie mieli. Głównym winowajcą został ten, który do Londynu w ogóle nie miał lecieć. Legendarny, hokejowy bramkarz, Bochumil Modry, zwany Boża. Rozprawa trwała dwa dni. Na podstawie paragrafu 231 z 6 września 1948 roku o ochronie Ludowej Republiki Demokratycznej. Bochumil Modry dostał 15 lat więzienie, Augustyn Bubnik 14, Stanisław Konopasek 12 lat, Wacław Roziniak 10 i tak dalej. Po pięciu latach stopniowo byli rehabilitowani i wypuszczani. Ze zniszczonym zdrowiem po pobycie w więzieniu, pracy w jachimowskiej kopalni uranu, po pięciu latach wrócił także Bohumil Modry. Wkrótce potem zmarł. A machina terroru gnała, niszcząc wszystkich dookoła. Na początku kwietnia 50. roku zajęto się kościołami. Oskarżenie mówiło o szpiegostwie na Rzecz Watykanu i planowaniu przewrotu w kraju. Jeden ksiądz został skazany na dożywocie, inni na długoletnie pozbawienie wolności. Propagandowa kampania wokół tego procesu posłużyła do rozpoczęcia akcji K. 14 kwietnia siłą oczyszczono 247 męskich klasztorów, a zakonnicy. Zostali umieszczeni w więzieniach i obozach prac. Na jesień podobny los spotkał żeńskie klasztory. W październiku zamknięto sekretarza wojewódzkiego w Bernie, Otte Schlinga. Dlaczego? Bo był Żydem, a Stalin rozpoczął na Żydów nagonkę. Oskarżono go o zdradę. Jego i 20 komunistycznych funkcjonariuszy z Brna. Sekretarz Wojewódzki. Hm. To było Stalinowi mało. Machina pracowała dalej. Vrado Clementis, minister spraw zagranicznych, był w wokół Stalina. Kiedyś otwarcie skrytykował pakt Stalina i Hitlera, a Stalin miał bardzo dobrą pamięć. Został więc zamknięty wraz ze swoimi 50 współpracownikami. Pod koniec lutego 1951 roku Kopecki oskarżył ich o planowanie zamachu na prezydenta Gotwarda. Ich los już także został przypieczętowany. Sekretarz Generalny Slański zamykał swoich przyjaciół na lewo i prawo. Kiedy wydawało się, że ofiarne kołzły zostały już wyłapane, okazało się, że Stalinowi ciągle było mało. Na tydzień przed planowanymi 50 urodzinami generalnego sekretarza Rudolfa Słańskiego, prezydent Gottwald otworzył poufny list, w którym Stalin żądał zlikwidowania osoby kierującej aparatem terroru w Czechosłowacji. Gotwald miał zlikwidować właśnie Rudolfa Slańskiego. List ten stworzył skomplikowaną sytuację Bo o uroczystości pięćdziesiątych urodzin Stońskiego Nie dało się już zatrzymać Na Hradczanach W czasie wspólnej kolacji z delegatami górników Kopecki nachylił się nad Gotwaldem i powiedział "Klemo, muszę z tobą pogadać Ale nie tutaj, ściany mają uszy Po kolacji spotkamy się w ogrodzie kiedy już schodzili na dół, prezydent pod jakimś pretekstem wrócił do swego gabinetu, aby się napić. Kiedy wrócił, wyraźnie było czuć od niego wódkę. Chla ten idiota zamiast zachować czysty umysł, pomyślał Kopecki i powiedział. Klemo, musimy z tego jakoś wybrnąć. Tych urodzin nie da się od tak odtrąbić. Nie ma na to czasu. O co tu chodzi? odpowiedziałem na ten list rzekł Gottwald najpierw trochę ostrzej potem ten list złagodziłem do co oni od Rudolfa mogą chcieć znamy się już lata wszystko robiliśmy razem to jest oddany komunista w Moskwie jadą teraz po Żydach slański jest przecież Żydem ale to sekretarz generalny Najwierniejszy towarzysz, jakiego znam. Gottwald obawiał się, że na Slańskim się nie skończy. Że następny będzie on. 31 lipca 1951 roku. W 50. urodziny. Sekretarz generalny Rudolf Slański został oznaczony orderem socjalizmu. Prezydent Gottwald który wręczał mu ten order, wysłał list gratulacyjny. Wacław Kopecki szczerze gratulował. Z całej Czechosłowacji napływały życzenia. Moskwa milczała. 23 listopada został zamknięty. Kiedy go napodnięto w jego własnym domu, z początku myślał, że został zaatakowany przez amerykańskich albo niemieckich... Ale zaatakowali go jego własni ludzie. Zaczęło się tak zwane zbieranie dowodów, wymuszanie zeznań świadków, które kończyły się na torturach. Współpracownicy Stańskiego w męczarniach obwiniali jego i siebie nawzajem. Towarzysz Stalin był zadowolony. 7 listopada 1952 roku zapadł wyrok. Slański, Clementis, Fischl, Frejka, Gemeinder, Margolius, Schwab, Schling, Reitzin, Kary Śmierci, Hajdu, London, do Dożywocie. Trada stanu Ze strachu przed Stalinem Gotwald znowu odmówił prawa łaski prezydenckiej. Rano 3 grudnia 1952 roku wykonano 11 wyroków śmierci. Komuniści byli w swojej okrutności dokładnie. Rodziny skazanych były internowane poza Frankiem. Majątek był konfiskowany. W czasie urodzin do pracowni Szweca przyszedł kolejny znawca-teoretyk. Minister Zdeniek nie jedli. Patrzył na model, pokręcił głową i powiedział. Te postawy nie mają żadnego związku z teraźniejszością. Proszę. Postać uczonego po radzieckiej stronie nie da się dać tam kogoś znanego? Na przykład profesora Miciurina, a po czechosłowackiej stronie profesora Fucika. Szwec spojrzał się na ministra kultury Niejedlecho i wycedził przez zęby. Jak pan to sobie wyobraża? Model jest prawie gotów. Poprawek było mnóstwo i teraz pan mi mówi, że znowu będą zmiany? Najedli odpowiedział spokojnie. Ale przecież nie trzeba modelować sylwetek. Nie trzeba tego robić na nowo. Wystarczy stworzyć im nowe głowy. Szwedz eksplodował. Co? Głowy? Tak. Wściekle ruszył do modelu i urwał gliniane głowy obu naukowców. Zniósł glinę w dłoniach, utworzył dwie gliniane kule i umocował je na karkach bezgłowych postaci. Tak kurwa jest dobrze? ryknął jej wybieg z presami. Przez dwa miesiące w ogóle nie pokazywał się w atelię. Przestał rozmawiać ze swoją żoną. Nastąpiły opóźnienia. Prace na trzymetrowym modelu nie mogła być zaczęte, bo metrowy dalej nie był gotowy. W długich mękach głowy sylwetek Michiolina i Fucika zostały przemodelowane, a ciała tych uczonych nabrały jak najbardziej realne kształty oryginałów. Kiedy komisja zebrała się, aby zaakceptować metrowy model, nie obyło się bez westchnień, achów, ochów. Zadecydowano. Model jest w porządku. Zezwala się tworzyć Trzymetrowy model, z którego ciosać się będzie granitowy odpowiednik. Kiedy odeszli, rzeźbiarze dostrzegli straszną rzecz. Na radzieckiej stronie partyzantka trzymała lewą rękę tak, jakby gmerała w rozporku żołnierza. Pracowni nastała zło wroga cisza. Co teraz? Zapytał ktoś. Siedzieli i debatowali do nocy. W końcu doszli do wniosku, że trzeba trzymać gębę na kłódkę, bo skoro komisja projekt zaakceptowała, to wycofać się nie można. Powstawał trzymetrowy projekt, który później miał być powiększony jeszcze pięciokrotnie w granicie. Każdy błąd będzie 15 razy wyraźniejszy. Na wiosnę 1954 roku Szwec poznał młodą studentkę. Była to Klara Nowa. Zaproponował jej, że wykona jej akt. Potrzebuje modelki. Długie popołudnia w swoim starym atelier lepił w glinie postać siedzącej nagiej Klary. Nie wiadomo, czy była to wina rumu, dolewanego do kawy, czy też było w tym coś jeszcze, ale Szwec i jego modelka pogrążyli się w miłosnym uścisku. Klara rozpinała rzeźbiarzowi koszulę, a on ściągał spodnie. Mówią, że życie to nie film, ale stało się tak jak w dramacie kinowym. W czasie miłosnych uniesień do pracowni, Weszła w lasta Szwedz, żona otokara. Zanim mówiła, po cichu wyszła z pracowni. Miała mętlik w głowie. Kochała męża. Chciała, aby był szczęśliwy. Nie może mu podcinać skrzydła. Musi go uwolnić. Późnym wieczorem Szwedz wracał do domu. Kochał swoją żonę i to, co zrobił, takie głupstwo ciążyło mu na sercu. W mieszkaniu nie paliło się światło. Wchodząc na klatkę schodową, zobaczył na ich drzwiach namalowany wapnem napis „Komunistyczne świnie. Nie był to pierwszy raz. Nie był to na pewno ostatni. Otwierając drzwi, poczuł gaz. Bez zapalania światła, aby iskra nie spowodowała wybuchu, wleciał do kuchni. Otworzył okna. Poświata latarni za okna nieznacznie oświetlała pomieszczenie. Obok kuchenki gazowej na przeciągniętej spokoju pokoju wersalce leżała jego żona. Zaraz obok leżały tabletki na sen. Skoczył do kuchenki i zakręcił kurek od gazu. Odwrócił się do żony. Miał łzy w oczach. Dotknął jej twarz. Była zimna. Na stole leżał list pożegnany. Otakar przeniósł martwą żonę do sypialni, Z czułością okrył jej zimne ciało kołdrom. Położył się obok. Płakał tak długo, aż ze zmęczenia zasnął. Rano zadzwonił na policję. Komisarz Hojdar pojawił się szybko. Trzymał w ręce kartkę. Czytał. Chcę, abyś wiedział, że odebrałem sobie życie, abyś mógł żyć szczęśliwie. Kocham cię. Będę kochała do ostatniego oddechu. Byłeś moją jedyną miłością. Chcę, abyś był wolny. Pogrzeb odbył się sześć dni później. Zjawiło się na nim zaledwie kilka osób. Przygotowania terenu pod pomnik... Przeciągnęły się. Budowa modeli także. Więc termin odsłonięcia pomnika został przesunięty o następny rok. Szwec znikał na długie tygodnie. Milczał. Nie odbierał telefonu. A budowa pomnika Stalina szła pełną parą. Zaczęto uzupełniać szczeliny w olbrzymim monstrum. Stojąc u podnosza pomnika patrzyłem, jak jeden z robotników siedzi na pagonie płaszcza Stalina, jak na ławce. Ogrom tego potwora był przetłaczający. Z baraku wyszedł doktor Kliczek i powiedział, Robert nie mogę znaleźć nigdzie mistrza Szweca. Zajdziesz do niego? Oczywiście, panie doktorze. — Szwec mieszka tutaj blisko, także za chwileczkę tam będziesz. Jak go spotkasz, poproś go, żeby do mnie zadzwonił. Pokonałem sześć pięter, ale drzwi były zamknięte na głucho. Pojechałem do starego atelier. Akurat jakaś kobieta wychodziła stamtąd z jadrem w ręce. — Dobry den. Nie wie pani, gdzie mogę znaleźć mistrza Szweca? – O, masz szczęście, młodzieńcze. Jest w środku. Wszedłem do środka i zobaczyłem, jak siedzi przy oknie i czyta. Milczący. Cichy. Nieobecny. Podszedłem z głową, odłożył książkę i podał mi rękę. – Kto pana za mną wysłał? – Mam was pozdrowić od doktora Kliczka. Próbował się z panem skontaktować, ale bez powodzenia. Szwec się rozchmurzył. Lubił doktora. Aha, te telefony. Zapewne znowu jakaś awaria. Cud jest, jak te telefony działają. Było to kiepskie usprawiedliwienie, ale tak to nie skinałem znowu głową. Zacząłem się rozglądać, poatem. Podobało mi się tutaj. Szwec zauważył, jak się rozglądał. Roberte, Napijesz się herbaty? Uśmiechnąłem się. Herbata wypita w tak doskonałym towarzystwie. Była czymś niezwykłym dla mnie. Z kubkami gorącej herbaty siedzieliśmy. No więc co tam na budowie? Trwają prace wykończeniowe mistrzu. Szwedz odebrał mi herbatę z ręki, podszedł do szafki, wyciągnął rum. I dolał do gorącego napoju. Siadł z powrotem. Podał kubek. Popatrzyłem na model rzeźby motocykla stojący obok. No, szum się zrobił. Kiedy to dałem na wystawę. Modelować maszynę. Rzeźba urządzenia. Miało to być zaskoczenie i takim się stało. Popatrzył na rzeźbę motocykla. Nazwałem to promień słońca od nazwy motocykla, ale i tak ludzie mówią na to motocyklista. Mistrzu, w tym jest wielka dynamika, ruch. Kiedy na to patrzę, to czuję, że motocykl jest na zakręcie, a motocyklista balansuje ciałem. A widzisz, to zasługa mojego ojca. Był cukiernikiem. Od niego nauczyłem się przestrzennego widzenia. Po pierwszej wojnie światowej wysłano mnie na studia do Paryża. Cały rok tam spędziłem. Miałem ogromne szczęście, że uczył mnie znany artysta Bordeaux. Obracałem się w jego towarzystwie wśród sław sztuki. W Paryżu zyskałem sławę. Potem nadeszła druga wojna. Moje prace... Okupantom się nie podobała, a teraz pod presją zaprojektowałem tego olbrzyma i straciłem wszystko. Rozmawialiśmy jeszcze przez ludzi. Kiedy się żegnaliśmy, Szwec poprosił, abym przekazał doktorowi, że jutro po południu zadzwoni. Siadłem do auta i czym prędzej pojechałem przekazać tę wiadomość. Nie wiem, czy zadzwonił. Fakt fakt ten, że tydzień po naszym spotkaniu przyszedł na teren. Z jednej strony rusztowanie było ściągnięte. Porozmawiał z robotnikami. Oprzedł pomnik dookoła i poszedł dom. Czyli 1 maja odsłonięcie? Zapytał. Tak, mistrzu. No, niecałe dwa miesiące. Sprawnie się, chłopaki, ubiega. Przejdzie pan, prawda, mistrzu? Zobaczymy powiedział patrząc niewidzącym wzrokiem na miasto źle się czuję chyba pojadę na kilka tygodni w teatr do sanatorium wyciągnął rękę pożegnał się i poszedł w dół schodów zostałem na górze stałem i patrzyłem jak odchodzi. to chodzi idzie mostem Czechowa jakby przygniecionym całą masą dzieła, które stworzył. W końcu jego szary płaszcz zlał się w tłumie innych płaszczy na ulicy. W 6 marca 1955 roku wszedł do swojego mieszkania. Przede wszystkim wykręcił korki i pozamykał okna. Przestało padać. Przyciągnął wersalkę do kuchni. Ustawił obok kuchenki gazowej. Z kieszeni płaszcza wyciągnął tabletki na senne. moja wrasta, moja kochana żona. Mój Boże, z tej głębi smutku wołam do Ciebie. Chcę iść do niej, błagam, wysłuchaj mnie, proszę. Wyciągnął tabletki. Jedną, po drugiej. Połykał. Każdą popijał wodą. Przestał dopiero wtedy, kiedy opakowanie było puste. Ułożył poduszkę i położył się. Czekał. Czekał na wlastę. Tabletki zaczęły działać. Powoli, jakby leniwym ruchem odkręcił kurek gazu. Śpiew ptaków za oknem bardzo powoli zaczął zagłuszać delikatny syk gazu. Wlasto! Otakar Szwec zasnął. W sposób, moi kochani, w dość niesiegawym klimacie kończymy część drugą sienia olbrzyma. Na część trzecią nie będziecie musieli czekać tak długo jak na tą drugą i klimaty już będą bardziej lekkie. W tym odcinku wszystko obracało się wokół śmierci. Wokół śmierci i cierpienia. Ktoś kiedyś mówił, że Czechy okres komunizmu przeżyły bardzo lekko. Teraz usłyszeliście, jak to lekko wyglądało. Refleksja, która mnie dzisiaj przed nagraniem naszła, była taka. Dlaczego tutaj, kościoły, te klasztory są tak słabo rozwinięte zupełnie inaczej niż w Polsce? Odpowiedź przyszła sama. 247 męskich klasztorów zostało zlikwidowanych. Pół roku później ten sam los spotkał żeńskie klasztory. Nagonka na kościół, nagonka na niewinnych ludzi wyszukiwanie na siłę zdrajców, szpiegów, klimaty takie same jak w Związku Sowieckim. Wszystko przez jednego człowieka, który wyzwolił ten kawałek ziemi. Ile osób musiał zginąć? Ile osób cierpiało, abyśmy my, to nieważne czy Czechy, czy Polska, Węgry były w jeszcze gorsze sytuacji. Ile tych osób musiało przez to wszystko przechodzić, żebyśmy my teraz mogli słuchać tego, co ja mówię, albo no ja, żebym mógł to mówić. Miałem wielki problem przy... Nagraniu tego odcinka. Powstało ponad 60 stron. Pismo, maczkiem, po prostu maczkiem, to wszystko było pisane. W jaki sposób, w jak najkrótszym czasie przedstawić 6 lat. Jak tego dokonać? Musiałem ominąć. Wiele rzeczy, które dla większości by były nudne. Ktoś, kto tego słucha, to może dojść do wniosku, a co mnie to obchodzi, kto był Gotthard, kto był Kopecki, a kto był Slanski. Ja też tak miałem. Też kiedyś w ten sposób podchodziłem do tego. Traktujmy to jako słuchowisko po prostu. Kiedyś może się przyda. A z takiej audiofilskiej już ciekawości dla tych wszystkich, którym utworek kończący słuchowisko się podobał, chciałbym powiedzieć, że był to nieistniejący już obecnie zespół PH, zespół słowacki, a piosenka nosi nazwę bardzo podobnie jak w języku polskim. Mój Boże. Jeżeli ktoś z Was oglądał film o Elżbiecie Batory, tak film pod tytułem Batory, to ta piosenka jest głównym motywem z filmu. Ja serdecznie chciałbym się pożegnać, zaprosić na trzecią i ostatnią część Cienia Olbrzyma, w którym spotkamy się, no, ja z Wami, dokładnie w pracy. Zabiorę Was na wycieczkę. Na króciutką wycieczkę, po prostu pojawicie się i staniecie tam, gdzie był stalin. Spojrzycie ze mną na miasto. Usłyszycie otoczenie. 420. Pora już kończyć. Pozdrawiam gorąco. Trzymajcie się. Ahoj.